Jest szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki. Izabela Kuczyńska. I Paweł Zieliński. Przełom w wojnie na Bliskim Wschodzie Donald Trump zgodził się na zawieszenie broni z Iranem. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Sędziowie, którzy złożyli ślubowanie dotąd nie stawili się w pracy. Jest data referendum w Krakowie. Losy Aleksandra Michalskiego i Rady Miasta rozstrzygnął się 24 maja. Nie spełniła się groźba unicestwienia tej nocy całej cywilizacji Iranu. Prezydent Donald Trump, który wczoraj swoją zapowiedział, zszokował cały świat. Krótko przed wyznaczonym przez siebie terminem, w którym groził, że zginie cała cywilizacja, ogłosił zawieszenie broni z Iranem. W zamian władze w Teheranie zgodziły się ponownie otworzyć cieśninę Ormus. Negocjacje między stronami konfliktu prowadzili przedstawiciele władz Pakistanu. A my łączymy się z naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych, Janem Pachlowskim. Dzień dobry, Janku. Witam. Mm, powiedz, co skłoniło prezydenta Trumpa do odstąpienia od tych niszczycielskich zamiarów. Przede wszystkim w tym przypadku nie brakuje takich komentarzy, które też pochodzą z nieoficjalnych źródeł Białego Domu, że Donald Trump specjalnie wywierał w presję tak prowokacyjnym językiem, którego używał w mediach społecznościowych. Pakistan, który już wspomnieliśmy, przyjął w tym konflikcie rolę mediatora, wykorzystując też swoje stabilne relacje zarówno z Teheranem, jak i z Waszyngtonem. Zakończyły się one przynajmniej na teraz sukcesem. Te pierwsze informacje, że jest możliwe porozumienie, zaczęły pojawiać się w amerykańskich mediach na kilka godzin przed ogłoszonym terminem ultimatum Donata Trumpa. Prezydent swoje stanowisko o tym, że nie dojdzie do bombardowania ogłosił na półtorej godziny przed upłynięciem ultimatum, a wspomniany Pakistan zaprosił przywódców Stanów Zjednoczonych oraz Iranu do swojego kraju na dalsze rozmowy mające na celu rozstrzygnięcie wszelkich sporów. Według wstępnych informacji mają one odbyć się w najbliższy piątek, 10 kwietnia. Tutaj stacja Fox News powołując się na swoje źródła w Białym Domu podała, że w tej sprawie nic nie zostało jeszcze za Zatwierdzone. Sam prezydent dostępny dla dziennikarzy ma być dopiero za kilka godzin. W środę spotka się m.in. z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutę. Jan Pachlowski i najnowsze informacje dotyczące konfliktu na Bliskim Wschodzie. Bardzo dziękujemy. No ale mimo zawieszenia broni w regionie nadal nie milknął działa już po ogłoszeniu rozejmu, Izrael przeprowadził serię ataków na Iran. Ten odpowiedział salwą rakiet wystrzelonych na Tel Awiw i Jerozolimy. Ostrzelał też cele w krajach regionu m.in. w Katarze. Dodajmy, że Izrael uważa, iż stroną porozumienia nie jest Liban i zapowiada, że nadal będzie eliminował cele związane z Hezbollahem. W aktualnościach teraz pytanie, co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym. Sędziowie, którzy złożyli ślubowanie, dotąd nie stawili się w pracy, przekazała nam rzeczniczka instytucji. Nie odpowiedzieli tym samym na pismo prezesa Trybunału, w którym wzywa sędziów do rozpoczęcia pełnienia służby. Na sytuację w trybunale śledzi nasza reporterka. W mailu przesłanym do polskiego radia rzeczniczka instytucji napisała, że prezes trybunału zapewni warunki pracy nowo zaprzysiężonym sędziom i przydzieli im sprawy, oczekując, że niezwłocznie zajmą się rozpatrywaniem ważnych dla obywateli spraw. Sześciu nowych sędziów Sejm wybrał.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 Przechodzimy w tryb kampanii wyborczej i zachęcania do udziału w głosowaniu, komentuje Jan Hoffman, inicjator zbiórki podpisów pod wnioskiem o referendum. Typowa kampania, tak? tylko tutaj nie ma kandydatów do wyboru, tylko są opcje do wyboru, czyli czy się jest za Aleksandrem Misalskim czy przeciw i co w związku z tym należy zrobić, czyli należy z naszej perspektywy udać się do referendum. Inicjatorzy zarzucają prezydentowi Michalskiemu między innymi zadłużanie miasta i niejasne zasady wprowadzenia strefy czystego transportu. Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi wziąć udział nie mniej niż 3 piąte uczestników wyborów samorządowych, które Miszalski wygrał. To są aktualności: Jedynki. Francuska prokuratura wszczyła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu drogowym, do której doszło na północy kraju. Na przejeździe kolejowym pociąg Dużych Prędkości TGW wjechał w stojącą tam ciężarówkę. Zginął 56-letni maszynista, a kilkanaście osób zostało rannych. Kierowca samochodu został zatrzymany i odpowie za umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa. To 30-letni obywatel Polski. Prokuratura sprawdza, czy przyczyną wypadku było zignorowanie przez niego sygnalizacji i wjechanie ciężarówki na przejazd kolejowy. 30-letni Polak nie odniósł obrażeń, ale jest w szoku. Cywilna ciężarówka, którą jechał, przewoziła przenośny most dla francuskich wojsk lądowych. Rano na przejeździe kolejowym w pobliżu miejscowości Nylimin, Jadący z prędkością 130 km na godzinę pociąg tyżywy zderzył się z ciężarówką. W wypadku zginął maszynista, a około 15 pasażerów zostało rannych, w tym dwóch ciężko. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu Kolejowym na północy Francji. Trasa lons na której doszło do kolizji, pozostanie nieczynna do końca tygodnia. Stefan Folzer, polskie radio. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. A teraz czas na informacje sportowe. Tomasz Kowalczyk. Za nami dwa pierwsze ćwierćfinały w piłkarskiej lidze mistrzów. Real Madryt przegrał z Bayernem Monachium 1-2, do a sportnik Lizbona uległ Arsenalowi Londyn 0-1. do W Madrycie gola dla gospodarzy strzelił Kilian Mbappé, dla gości trafiali Luis Diaz i Harry Kane. W Lizbonie bramkę dla kanonierów zdobył w doliczonym czasie Kai Havertz. Dziś Barcelona zagra z Atletico Madryt, a Paris Saint-Germain z Liverpoolem. Rewanże z kolei w przyszłym tygodniu. Hokejści GKS-u Tychy obronili tytuł Mistrzów Polski. W czwartym meczu finału Ekstraligi wygrali z GKS-em Katowice 7-2 i w rywalizacji do czterech zwycięstw triumfowali 4-0. Siatkarze projektu Warszawa awansowali do półfinału Plus Ligi. W trzecim decydującym ćwierćfinałowym meczu stołeczna drużyna pokonała u siebie Jastrzębski Węgiel 3-0. Dziś poznamy ostatniego półfinalistę. Trzecie spotkanie rozegrają Warta Zawiercie i Zaksa Kędzierzyn Koźle. Wcześniej do, pół, <śmiech> do półfinałów awansowały broniąca tytułu Bogdanka Luk Lublin i Ase Koresowia. Z kolei siatkarki BKS-ubielsko-biała wygrały przed własną publicznością z dewelopresem Rzeszów 3 do 2. Był to drugi półfinałowy mecz Tauron ligi w rywalizacji do dwóch zwycięstwie z remis 1 do 1. O awansie zdecyduje więc trzecie spotkanie w sobotę w Rzeszowie. W naszym serwisie jeszcze Koszykówka, zawodniczki AZS-u Lublin awansowały do finału Ekstraklasy. Lubelskie akademiczki wygrały na wyjeździe ze Ślęzą Wrocław 82-70 do 70 i zakończyły rywalizację w play-off wynikiem 3-0. do 0. Mecz tak podsumowuje szkoleniowiec lubelskiej drużyny Karol Kowalewski. No wielkie gratulacje dla mojego zespołu. Myślę, że jak najbardziej w tych trzech meczach zasłużyliśmy na to, żeby, żeby znaleźć się w tym finale i ogromnie się cieszymy. A trener Ślęzy, Arkadiusz Rusin, tak ocenia spotkanie. Zagraliśmy dwie dobre kwarty, to jest za mało na takiego e, silnego rywala, jakim e, jest Lublin. W drugiej parze grają drużyny z Wielkopolski. ENA Poznań prowadzi w play z AJP Gorzów Wielkopolski 2 do 1. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Pogoda. W całym kraju będzie dziś pochmurno i deszczowo. Na wschodzie i południu niewykluczone opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu miejscami także burze. Temperatura wyniesie od 6-7 stopni na południu i północnym wschodzie, przez 8-9 w centrum, po 11 na krańcach zachodnich. Wiatr umiarkowany i silny, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Klimat. Na południu kraju jakość powietrza jest dobra, na pozostałym obszarze bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 22% energii elektrycznej i ten odsetek wzrasta. Od 12 do 17 prognozowane są zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy. Jedynka. Polskie Radio. Reklama. Panie Paskalu, mm? ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?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 The cat sat on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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Mam supermocę. Mam, mam supermocę. Nie, nie ugasi mnie nikt, gdy ogień sięga pod sufit. Bo zamiast język się gryźć, wolałem płomień bo mnie wpuścić. Aha, nocą tak. Wszystkie Uważnie nocą tak jak lot, skoczę na twój dach, przejdę wszystkich podz, jak Słowa czy ruch, ja wolę czyny, czyli teraz i tu Zatańczymy, wbijaj ze mną na groove kiedy wbijam na osiedle Mam super mocę, dzwoń, pod dziewięć, mam, super mocę, dzwoń, pod dziewięć mam, super mocę, dzwoń, pod dziewięć, mam, super mocę, mam, mam super Mam, mam super i gwarantuję nieprzespane noce, bo ze mną można wodzień mi z powrotem. Awantura lecą szyby z okiem, leczą szyby z okiem. Masz supermocę. ty gwarantujesz nieprzespane noce, rozpacz Polski Radio, program pierwszy, jest piętnaście po szóstej. Sygnały dnia. Środa, ósmy dzień kwietnia, 98 dzień roku, do końca roku 267 dni słońce, wzeszło o 5.55, zajdzie o 19.22 dzień, potrwa zatem 13 godzin i 27 minut, będzie krótsze od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 20 minuta dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 45. Imieniny obchodzą Amancjusz, Apolinary, Asynkryt, August, Cezary, Cezaryna, Dionizjusz, Dionizy, January, Julia, Julian, Makaria, Maksyma, Perpetuus, Radosław i Walter. Wszystkiego dobrego i tr tradycyjne niechże się Państwu darzy. No i pytanie, które sobie stawia dziś cały świat, czy 8 kwietnia 2026 roku zapisze się w historii jako początek końca wojny na Bliskim Wschodzie, oby na razie ogłoszono zawieszenie broni. Iran spełnił podstawowy warunek amerykańskiego prezydenta, aby nie doszło do ataku. Reżim w Teheranie zgodził się na ponowne otwarcie strategicznej ciśniny Ormus. W ciągu tych dwóch tygodni irańskie siły zbrojne będą koordynować bezpieczny tranzyt przez ciśniny Ormus. No i właśnie pytanie: czy ciśnina Ormus zostanie odblokowana? Czy ceny ropy spadną? No, już spadły. Pytanie jeszcze o ile? To są te pytania, na które będziemy szukać odpowiedzi dziś w sygnałach. Z naszymi gośćmi jeszcze w tej godzinie profesor Daniel Boćkowski. Po 7.15 z kolei Grzegorz Schetyna, senator koalicji Obywateli godzinę później w rozmowie dnia Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich. Kierowcy tak czy inaczej zadają sobie pewnie pytanie od rana, czy rozejm spowoduje spadek cen na stacjach paliw, które i tak przecież są niższe od rzeczywistych po interwencji rządu. Tak przy okazji na podobne rozwiązanie decyduje się właśnie rząd Czech, czyli te ceny maksymalne na stacjach paliw. A propos tych co za kółkiem, jacy my Polacy jesteśmy za kierownicą? Jeżeli są starsi, to pewnie spokojniejsi, bo są bardziej ostrożniejsi, że sobie krzywdę zrobią. Bo może nie ten słuch, nie ten wzrok. Jeżeli są młodsi, to jednak brewura, młodość i tak dalej. Ciężko powiedzieć. Myślę, że nerwowi na pewno. Widzę sam po kierowcach, z którymi jeżdżę. ITS przeprowadził badania na temat agresji za kierownicą, agresją i na drogach. No i pytanie, z czego się bierze i pytanie do zmotoryzowanych. Jeśli chodzi o kulturę jazdy, to u nas rzeczywiście jest tak źle, jak to nie że malują, jak my w ogóle wyglądamy na tle innych kierowców z innych krajów. 22 139 2202. Ja nazywam się Daniel Wydrych, płaniam się już za chwilę Tomek Sajewicz, prosto z Izraela, a jeszcze wpadnie na rozmowy dnia Grzegorz Osiecki. Radio Program Pierwszy, 21 minut po godzinie szóstej. Wiatr, całe szczęście, nie tak silny jak w święta, no ale jeszcze będzie dziś rozdawał karty, szczegóły już nie niebawem. Przedwczoraj w Ekstraklasie pomógł strzelić gola z rzutu rożnego. Dzień dobry panie Danielu. Dzwoni Robert z Górnego Śląska, a ja się zastanawiam, kto dzisiaj będzie miał pod wiatr, a kto z wiatrem w meczu Zawisza Bydgoszcz, Górnik Zabrze. Pozdrawiam serdecznie. Robertę. Dzięki panie Robercie. Przypominam, że dziś kolejne finały także Ligi Mistrzów, no to będą prawdziwe hity FC Barcelona kontra Atletico Madryt, ten drugi PSG kontra Liverpool. To teraz wracamy do polityki. Polskie Radio. Jedynka. No i to jest ta wiadomość dnia, którą będziemy powtarzać, czyli rozejm, zawieszenie broni między Stanami i Iranem. No mimo zawarcia tego porozumienia to zdaje się, że nie jest przestrzegane, o czym przekonał się Tomasz Sajewicz, nasz specjalny wysłannik w Izraelu. Witaj Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Zdaje się północy przesiedziałeś, nie powiem, że przespałeś, ale przesiedziałeś w schronie. Tak i to jest w tym wszystkim najbardziej symboliczne. To dokładnie ostrzał rakietowy Izraela zaczął się o drugiej w nocy czasu warszawskiego. W momencie, kiedy przestałoby obowiązywać ultimatum, a jak wiemy kilkadziesiąt minut wcześniej Donald Trump ogłosił sukces rozmów z Irańczykami. Irańczycy też odtrąbili sukces, no ale jest to taki sukces Salomonowy. Jest wiele nieścisłości w tym planie pokojowym, bo przede wszystkim on nie obejmuje Hezbollahu. A Iran twierdził, że jest to jeden z takich punktów granicznych, bardzo ważnych dla niego, żeby ten rozejm, to zawieszenie broni także obejmowało terytorium Libanu. Tutaj w północnym Izraelu podejrzewam, że się niewiele zmieni, że ja wciąż będę musiał schodzić tutaj do schronów w nocy, dlatego, że jeśli irańskie rakiety nie będą nad nami latały, to będą latały wciąż rakiety Hezbolachu, bo tutaj nie ma porozumienia o zawieszeniu broni z Libanem. A jak to zawieszenie? Słuchaj, tak czy inaczej, no bo jednak wielu się z nas zastanawiało, czym się to może zakończyć. Mówiło się o końcu świata, mówiło się o trzeciej wojnie światowej. Jak on jest ten, to zawieszenie broni komentowane w Izraelu jest komentowane jako w, w dwojako. Z jednej strony są ludzie, którzy uważają, że Armia Izraelska powinna pójść do końca, tak jak to Netanyahu mówił i Donald Trump także, że do kompletnego rozbrojenia Iranu, rozbrojenia Hezbollahu, że nie, nie powinno już, wczoraj rzeczywiście, takie biblijny język przecież się pojawił no o tym, żeby... I, i, I to jest chyba najbardziej takie niepokojące. Powiem szczerze Państwu, że w, moi znajomi na Bliskim Wschodzie, bo to być może jest, ale to od razu mówię, to trzeba wziąć tak wszystko przez cztery, przez pięć, ale pokazuje poziom, niepokoju i poziom paniki, który zapanował na Bliskim Wschodzie, no, bali się na przykład tego, że dojdzie do jakiegoś konfliktu na skalę jądrową. To są ogromne emocje związane z wypowiedziami jednak trochę nieodpowiedzialnymi, które w ten sposób potęgują strach, bo ten strach tutaj jest realny. I to trzeba sobie uświadomić, że ludzie tutaj naprawdę się boją. Siedzą pod ostrzałem irańskich rakiet, rakiet amerykańskich, izraelskich. Wszyscy chcemy pokoju, podejrzewam. To jest główne pragnienie, ale tego typu wypowiedzi, szczególnie taka stylistyka biblijna, końcoświatowa, ona naprawdę nie pomaga. No tak, potem jeszcze no, mówi, no, tr trzeba też przypomnieć o słowach e, Jay Vance'a, który podczas wystąpienia w Budapeszcie powiedział coś takiego, że Waszyngton dysponuje narzędziami, których jeszcze nie zdecydował się użyć, no i później wieczorem naszego czasu Biały Dom odrzucał sugestie, że Stany Zjednoczone mogą użyć broni jądrowej przeciwko Iranowi, więc te reakcje, o których wspominałeś, wcale nie są zaskoczeniem. Tomku... I dlatego y ja y ty nie jesteśmy politykami, i dlatego ty ja nie jesteśmy politykami, dlatego politycy czasami nieodpowiedzialnie dokonują tego typu właśnie zabiegów stylistycznych. Podejrzewam w trakcie wielkiej politycznej, geopolitycznej gry o przyszłość świata. Tomasz Sojewicz, prosto z Izraela, Tomku, trzymaj się i uważaj na siebie. Dzięki. Dzięki. Dorastam do własnych przekonań. Przytrafiłam się sobie, i zanim ruchem dogonić się zdołam, chwilę posiedzę przy tobie. Ewolucja we mnie cicha, jak elektryczna Tesla. Słów, znaczenie całkiem znika. Czemu za oknem jest bezmiar? O program pierwszy i sygnał dnia. No i dziś, szanowni Państwo, nie tylko wielka polityka, ale także to, co nam bliskie. Znaczy, no, czy nam jest agresja na drodze już bliska? Z pan, Gardzimy z, agresję z agresją. Gardzimy tak rzeczywiście. Natomiast mamy świadomość, że ona jest obecna na drogach. Są nawet z badania z ITS zrobił badania na temat tego, dlaczego Polacy są agresywni na, na drodze i już są pierwsze telefony w tej kwestii. Chciałem jedynie rzec, że. Ostatnio pan na drodze, gdzie skończył się odcinek pomiarowy prędkości, gdzie było 50 na godzinę, zaczął mnie podjeżdżać i denerwować się strasznie, e, ponieważ po odcinkowym pomiarze jechałem dalej 50, po czym mnie wyprzedził i zaczął mnie specjalnie hamować, także hamstwo na drodze się szerzy. Jaka, jaka sytuacja, bo nie wiem, jak, jak długo pan jechał, bo ten, to skoro już nie można było 50, to znaczy jednego Pytanie, nie. było, Pytanie, czy było bo... jakieś inne ograniczenie? No, no, no właśnie. właśnie. Tak. No, ale to jest się rozumiem naszego słuchacza, bo to jest najgorsze. Rzeczywiście, jak ktoś ci próbuje podjeżdżać, podjeżdżać, i jeszcze daje długimi, żebyś mu zjechał. No dobrze. Z, czasem się bardzo często się zdarza, że to akurat kierowcy pewnej marki, czyli terowej. Jaki pan. Oj, ma... nie tutaj piętnujmy kierowców danej marki, bo niezależnie od. Tego, jakiej marki ma się samochód. Ale tu zgadza się... Także i w markach powiedzmy mniej premium też mm -hmm. zdarzają się kierowcy chamscy. Zgadzam się z dyrektorem jednak Zielińskim, ponieważ bardzo często, mimo no, wszystko, tu kie, posiadacze aut premium bardzo często wyjeżdżają z salonu z autami niesprawnymi, takimi, których na przykład kierunkowskazy nie działają. Ale to jest temat na. Może nie mają płynów kierunkowskazów. Bardzo możliwe. Ale no właśnie, nie mają na Temat, który dziś także rozgrzewać będzie kierowców, czyli ceny paliw. Bo jeszcze wczoraj 115 za baryłkę. A były i takie momenty, i takie giełdy, gdzie za baryłkę płacono nawet 150. Mhm. Dolarów. No ale tak jak powiedziałeś, ta średnia maksymalna cena to cena w okolicach 110-115 za baryłkę. To I w ciągu trzech miesięcy wzrosła ponad 100%. Z 70 mhm. dolarów. Natomiast szczęśliwie chyba najgorsze mamy już za sobą przynajmniej na najbliższe no. dni albo tygodnie, bowiem po ogłoszeniu tego dwutygodniowego zawieszenia broni między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi i Iranem ceny baryłki na światowych rynkach spadło kilkanaście procent i obecnie gdzieś stabilizują się w okolicach 90-93 dolarów. To oznacza, że pewnie w najbliższej przyszłości możemy doświadczyć pewnie niewielkich obniżek cen na stacjach, no bo tak jak wspomnieliśmy, ta cena i tak jest cały czas wyższa niż przed wybuchem tej wojny 28 lutego, no ale przynajmniej obawy o to, że będzie jeszcze drożej, a ceny paliw dobiją do 10 zł. Na razie możemy odłożyć chwilowo do Lamusa. No i całe szczęście, że nie będzie tej dwucyfrówki na stacjach paliw. Dziś za litr diesla tyle, ile w święta, bodajże 7,87. A za benzynę, jeżeli dobrze pamiętam, 6,21. A jeśli tak nie jest, nasi kierowcy albo zaprzeczą, albo potwierdzą. 6,31. Skrót aktualności, Paweł Zieliński. Nie spełniła się amerykańska groźba unicestwienia tej nocy całej cywilizacji Iranu. Donald Trump zgodził się na zawieszenie broni. Porozumienie ma obowiązywać przez 14 dni, a w piątek mają ruszyć rozmowy pokojowe. Reżim w Teheranie zgodził się na ponowne otwarcie strategicznej ciśniny Ormus. Mimo zawieszania broni w regionie nie milknął działa. Już po ogłoszeniu rozejmu Izrael przeprowadził serię ataków na Iran. Ten odpowiedział salwą rakiet wystrzelonych na Tel Awiw i Jerozolimę. Ostrzelał też cele w, re... w krajach regionu, m.in. w Katarze. Ale na zareagowały rynki. Cena ropy Brent pierwszy raz od tygodni spadła poniżej 100 dolarów i obecnie kosztuje w okolicach 94 dolarów. Na razie jeżeli chodzi o rynki, to one zareagowały z perspektywy konsumenta bardzo pozytywnie. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Sędziowie, którzy złożyli ślubowanie dotąd nie stawili się w pracy. Nie odpowiedzieli tym samym na pismo prezesa Trybunału, w którym wzywał sędziów do rozpoczęcia pełnienia służby. W mailu przesłanym do Polskiego Radia rzeczniczka instytucji napisała, że prezes Trybunału zapewni warunki pracy nowo zaprzysiężonym jest data referendum w Krakowie. Losy Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta rozstrzygnął się 24 maja. A to oznacza, że w Grodzie Kraka rozpoczęła się kampania. Tylko tutaj nie ma kandydatów do wyboru, tylko są opcje do wyboru, czyli czy się jest za Aleksandrem Misalskim czy przeciw. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. pogoda. Proszę pana, tu się nikt głośno tego nie przyzna. Kolegów, panu? że wszyscy panu zazdroszczą o ale ten urlopu, już? urlopu włoskiego. Ale to wie pan co? No to intensywne No Tak, ale pan się w ogóle nic nie chwali, że tam tak ciepło. Ciepło, no proszę pana, ciepło, ciepło. 18-20, pełne słońca. Proszę pana, no to przesada, nawet miejscami temperatura we Włoszech sięgała ostatnio 28 stopni. No to proszę pana, nie tam gdzie byłem. No akurat. tak, rozumiem. No Ale rzeczywiście nad Włochami powstał tak zwany bombel ciepła. No dawno takich, <grym> y, takich. A wie pan, takich bombli dawno nie było. Wie pan, co było? Najpiękniejsze, mm -hmm. zachód słońca o 19.30. O 19.30? O 19.30, tak. Patrzęł Cały dzień. Teraz u nas, o której? No 19.22 dzisiaj zachód słońca w Polsce, czyli we Włoszech trochę później. Tak czy inaczej 28 stopni, ale już, już, już spokojnie w najbliższy weekend temperatura spadnie, w środkowych Włoszech nawet o 5 stopni. To tak czy inaczej I będzie. Się. Bardzo ciepło. Paweł Zieliński, dzięki wielkie. Do, do usłyszenia. u nas, natomiast szanowni państwo, bo tak, we Włoszech bąbel ciepła w święta, a u nas na to wiatr potwornie wiał, dawał się we znaki na Pomorzu Zachodnim także. Dziś zdaje się już ciszej, ale przymrozek. Dzień dobry, Sebastian. Godzina Zachodnio Pomorskie. U nas jest minus jeden. Niebo bezchmurne, bez wiatru. Grześko jedziemy do pracy. Bez wiatru to jest najważniejsze, choć dziś te porywy jeszcze będą odczuwalne, to na wschodzie przede wszystkim tam do 55 km na godzinę i wysoko w górach do 70 T, jeśli chodzi o te silniejsze podmuchy, najgorsze chyba już za nami. Zachmurzenie duże na zachodzie nad morzem, możliwe rozpogodzenia, deszcz ze śniegiem na Podhalu i w regionach podgórskich Karpat, wysoko w Tatrach dosypie śniegu, odrobina tak do 5 cm, śnieg możliwy także na wschodzie kraju, a na termometrach od 6 do 10 stopni Trochę cieplej na krańcach zachodnich 11, trochę chłodniej nad morzem około 4-5 stopni. Polski Radio, program pierwszy, jest 6.34. Sprawdźmy, co wydarzyło się. 8 kwietnia, kalendarz jedynki. Widzimy procesję poprzedzoną krzyżem wychodzącą z Bazyliki. Rok 2005. W Watykanie odbył się pogrzeb papieża Jana Pawła II. Minister Spraw Zagranicznych Andrzej Olechowski powiedział po powrocie za ten, że wniosek Polski o przyjęcie do Unii Europejskiej został przyjęty pozytywnie. Złożenie wniosku jest wyrazem naszej woli, że my chcemy i czujemy się gotowi do negocjacji. W 1994 roku Polska złożyła wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. Do domu. Rok 1991. Rozpoczęło się wycofywanie z Polski wojsk radzieckich. Jestem szczęśliwy, że dożyłem tej chwili. I parę lat temu jeszcze nie uwierzyłbym, że dożyję tego momentu, że będę świadkiem wyjścia pierwszych oddziałów Armii Radzieckiej z Polski po 40 paru latach. U premier temps de la valse, tout seul. W 1929 roku urodził się Jacques Brel, bard, kompozytor, piosenkarz i aktor. Zmarł w 1978 roku. W 1923 roku urodził się Jerzy Passendorfer. Reżyser filmowy był autorem filmów o tematyce okupacyjno-wojennej oraz serialu Janosik. Zmarł w 2003 roku. Była miła, uprzejma, uderzającej piękności, i głos miała tak dźwięczny, tak pełen harmonii, że samym podbijała serca. Na każdym kroku robiła ona wrażenie niepospolitej artystki o wielkiej ambicji. W 1909 roku zmarła Helena Mądrzejewska. Najwybitniejsza aktorka w historii polskiego teatru. Specjalizowała się w rolach szekspirowskich i tragicznych. Był kosynierem, kosą władał doskonale i poszedł jak jeden z licznych żołnierzy. A że wyróżniał się brawuro, chwała żołnierzom, którzy wyróżniali się brawurą i którzy słuchają rozkazów dowódcy. W 1794 roku w nagrodę za bohaterstwo w bitwie pod Racławicami Tadeusz Kościuszko mianował Bartosza Głowackiego chorążym regimentu grenadierów krakowskich. Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 23 minuty, godzina siódma. ITS za godzinę, o tym będziemy mówić, ITS przeprowadził badania na temat agresji Polaków za kierownicą, z czego się bierze, no i ja pytałem państwa, tych, którzy mają doświadczenie, bo jeżdżą przecież po Europie, po świecie, czy rzeczywiście tak źle wyglądamy na tle kierowców z innych krajów? Takie doświadczenie, dzień dobry, takie doświadczenie z zagranicznymi kierowcami, że ja mieszkałem prawie 3 lata w Kanadzie. I powiem Państwu, że tam kierowcy, no, w większości mają bardzo krótki ląd. I dochodzi do częstych i, i dużych spięć. Także my wypadamy jako Polacy w miarę przyzwoicie, uważam. 22, 139, 22, 02. Czekamy na Państwa komentarze. Czy rzeczywiście tak źle wypadamy na tle innych? No i z czego ta agresja się bierze? Agresja na drodze.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 To fly, so girls get in line, cause I'm easy, you no know, play this guy like a fool. But now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not be mm -hmm. that. Baby And then I'm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 Polski Radio. Program pierwszy jest 6.41. JEDYNKA To jest radio. No i ciekawe, czy ktoś dziś śpiewa Ice Beautiful Day za Michaelem Buble. Dziś powtórzymy wiadomość dnia. Mamy przełom, no właśnie, przełom w wojnie na Bliskim Wschodzie. Donald Trump godzi się na zawieszenie broni z Iranem. Ultimatum, jakie postawił, mijało o drugiej w nocy naszego czasu. Z nami jest gość profesor Daniel Boćkowski, historyk z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Witam panie profesorze. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Nastawił się pan budzik wcześniej, żeby zobaczyć, usłyszeć co się wydarzy. Znaczy ja poczekałem sobie, więc o pierwszej, czy chwilę po pierwszej Trump oczywiście ogłosił, że prawda, kolejny dowód na pokojową Nagrodę Nobla został zatwierdzony, bo to on wspaniałomyślnie nie zniszczy Iranu na prośbę Pakistanu. To trochę było dziwne w ogóle, ta cała gra była dziwna, bo te ten wpis premiera Pakistanu był z kolei kopią y, fragmentu wpisu y, amerykańskiego. Potem Trump się na to powołał. Y, Irańczycy stwierdzili, że nie ma żadnego tutaj jakiegoś dealu, że Trump tak naprawdę godzi się na ich dziesięciopunktowy. Yy, rozejm, yy, w którym prawda, oni uznają, iż yy, no mogą łaskawie się yy, dogadać, ale Cisina Ormus jest pod ich kontrolą, yy, będą reparacje i tak dalej. Yy, Trump tego nie skomentował za bardzo. Pojawiły się dodatkowe informacje o tym, że w y, jak, jaki sposób Izraelczycy namówili Trumpa. W międzyczasie były jakieś przecieki Wansa, no, no jeden, wielki, jeden wielki cyrk. No ale, przy, ale, przyzna pan, że, bo tak, bo najpierw pojawił się rzeczywiście ten niepokojący, niektórzy mówią przerażający wpis Donalda Trumpa o tym, że tej nocy zostanie. Tak, zniszczy cywilizację. Tak, tak, tak. tak, tak. No, trudno perską cywilizację zniszczyć, no ale. No, ale opowiadać o tym można. No tak, ale potem jeszcze po drodze wspomniany przez pana J.D. Vance w Budapeszcie, przy, który przyjechał, żeby poprzeć Orbana, mówił, że Waszyngton dysponuje narzędziami, których jeszcze nie zdecydował się użyć. No i później Biały Dom odrzucał sugestie, że Stany Zjednoczone mogą użyć broni jądrowej przeciwko Iranowi. Więc I zarówno ten wpis, zarówno te, te sugestie rzeczywiście mogły przerażać. Znaczy, mogły przerażać, ale tak naprawdę e, uważam, że tutaj e, po pierwsze e, Trump jak zwykle e, licytował powyżej swoich możliwości. E, obstawiam, że też e, sprawdzał dokładnie słupki e, na giełdach akurat inwestycji, które mają jego e, najbliżsi i e, a zresztą też, więc tutaj jest jeszcze niestety gra także tymi giełdowymi sprawami. Poza tym no, to jest tak, że Pakistan w tym momencie wyrasta na takiego gracza, który rzekomo poprosił i w Islamabadzie będą rozmowy, no ale kiedy mówimy o Islamabadzie, to tak naprawdę pamiętajmy, że mówimy o e, relacjach z m, Arabią Saudyjską, bo Islamabad jest przecież bardzo blisko Arabii Saudyjskiej, więc prawdopodobnie to państwa zatoki też e, w jasny i konkretny sposób e, naciskały na to. E, czy to będzie skuteczne? No, Między bajki włóżmy hasło Trumpa, że otworzył cieśninę Ormus, bo, bo cieśnina Ormus była otwarta. Tak naprawdę można było przepływać. Nie wszyscy mogli przepływać. E, dzisiaj będzie nadal otwarta, ale dopóki nie będzie e, zgody armatorów i dopóki nie będzie zgody mhm. ubezpieczycieli, to nikt tam ten nie przepłynie. No ale panie profesorze, to pańskim zdaniem, tak krótko mówiąc, to Trump blefował? To był czysty blef? Myślę, że to był blef e, Trumpa, Taki już na granicy udowodnienia, że o to mógł doprowadzić do armaty, i go nie zrobił. Czyli po prostu Trump nie miał, kolokwialnie mówiąc, kart, no bo nie da się zniszczyć Iranu. Bzdury, które wypisywał w ciągu ostatnich dni, świadczyły raczej, o potężnej niestabilności y, Trumpa. Nie wiem, w jaki sposób jego administracja y, wyprowadzi to na prosto, bo y, to, co się działo na trusosie, to była, to była katastrofa po prostu wizerunkowa. Amerykanie y, nic nie zyskali, y, chociaż Trump mentalnie może twierdzić, prawda, że mógł zabić a nie zrobił tego, więc pokojowe nagrody na mu się należy. No. Bardzo, bardzo dziękuję. Profesor Daniel Boćkowski, historyk z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białym Stoku. Skoro pan czekał do pierwszej, to ja rozumiem, że, że albo teraz pan idzie spać, albo Jeszcze, na uczelnię. Nie, nie, nie, niestety, praca, praca. No to miłego dnia w takim razie. Do zobaczenia. Dzięki wielkie panie profesorze. Za 13 minut, godzina 7, to jest Polskie Radio, program pierwszy. Program pierwszy i sygnał dnia za 10 minut godzina siódma w naszym studiu Grzegorz Osiecki WP.pl. No i gdyby pan jako analityk yy miał obstawiać, czy, czy 8 kwietnia 2026 zapisze się w historii jako ten dzień, w którym rzeczywiście nastąpił początek, końca wojny na Bliskim Wschodzie, to... Tam się głęboko podrapał w głowę, <śmiech> długo drapał w głowę, głęboko myślał i cały czas bym nie wiedział, co odpowiedzieć. No bo przy takiej zmienności, jaką widzimy, to chyba nikt no nie jest w stanie w to o tym, na, na ten temat jakoś wiążąco się wypowiedzieć. No słyszał pan redaktor, pan profesor Boćkowski mówił przed chwilą, że tak naprawdę to był blef, a z tą cieśniną Ormus, to jak to bez? Bo Iran się niby zobowiązał, ale ona jeszcze nie została otwarta. W każdym razie reakcja rynków jest. Ropa spadła. Na ceny no właśnie, bo to było charakterystyczne, że wczoraj jak się kładłem spać, to mieliśmy rekordowe ceny. Dzisiaj mhm. one spadły, są bardzo wysokie, bo ale już poniżej 100 dolarów, co tak, tak. jak na ostatnie dnie jest wielkim sukcesem. O 15% e... spadły w porównaniu z tym, co było wczoraj. Poza tym cały czas mamy doniesienia, że Izrael z kolei mówi, o czym mówiliśmy w serwisach, że Izrael e, zapowiada, że to nie rozejm Stany Iran nie oznacza rozejmu z, z Libanem i z, z Bollachem, więc mm -hmm. no, jakby to się będzie cały czas tam tliło. Yy, więc myślę, że jest tu jakiś naprawdę znak zapytania yy, dosyć duży, jak ta sytuacja się potoczy. Od kilku dni widzieliśmy taką no, yy, dążenie Donalda Trumpa do tego, żeby z tej wojny wyjść, ale pytanie... A wiesz, bo tam się, się zbliżają się zdaje się te wybory połówkowe, które są jakimś tam... Wybory papier... to się zbliżają jesienią, y -y. no bo to natomiast... I one są oczywiście bardzo ważne, bo ustawią amerykańską scenę polityczną. Połówkowe tak zwane. Tak. Mhm. Natomiast, natomiast problem polega na tym, że, no, że Trump wyglądało na to, że zaczął wojnę, tylko nie bardzo wiedział jak ją skończyć, nie, jak ją skończyć. A, a my nie wiemy czy ją skończył, No właśnie, bo to się okaże. Na razie jest tak zwane zawieszenie. No właśnie, bo, bo wczoraj i, i o tym głównie są wszystkie portale w tej chwili, e, ale to są cały czas jeszcze tak naprawdę informacje takie agencyjne z nocy spływają. Myślę, że na pierwsze oceny to my jeszcze poczekamy, na no takie jak pana profesora przed chwilą było słychać. Ale na pierwszy komentarz polityczny będziemy czekać bardzo krótko, bo już o 7.15. No i tak się szczęśliwie składa, że naszym gościem będzie były minister spraw zagranicznych, yy, czyli Grzegorz Schwytena, senatorka. Jedynka. Polskie Radio. Za 8 minut godzina 7. I try to run, I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down. When you lift me higher, higher out of the fire, fire, out of the flames, I lost a fear. When you give me meaning again, I I'm singing revival, revival, revival song, revival. I'm singing revival, revival, revival song, revival. I try to find you. It's my way. Polskie Radio, program pierwszy. Sygnały dnia za pięć i pół minuty, godzina siódma. Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Tylko szczerze.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 Dobrze spać To wiem co powinnaś brać Zdrowy sen, ja to wiem Daje nam Valerinsen sen A, a, a śpisz raz, dwa Bo Valerino to dba Na noc weź Valerinsen sen Rzeźko zacznij nowy dzień Suplement diety Valerinsen Ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu Zawiera naturalne składniki i uzależnia. Walerin sen, zdrowa dawka snu Wyciąg z ziela pomaga wspomaga odpężenie. Wyciąg z szyszek nie wspiera utrzymanie zdrowego snu flofarm.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 Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Jedna osoba została ranna w wypadku dwóch aut osobowych na drodze krajowej numer 6 w województwie pomorskim. Do zdarzenia doszło w miejscowości Godentowo pomiędzy Lemborkiem a Gdynią na kilometrze 269. Jezdnia jest tam częściowo zablokowana i obserwujemy tam spore korki i to zarówno w kierunku Gdyni, jak i w stronę Lęborka. Kilkukilometrowy zator na ekspresowej ósemce w Warszawie pomiędzy węzłami Bębocka, Łabiszyńska, a Marymącka. Zakrokowana jest także Krajowa Siódemka przed Warszawą od strony Płońska, Droga Krajowa nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz Krajowa 79 na odcinku Piaseczno Warszawa. Poranne godziny szczytu komunikacyjnego w województwie małopolskim zdecydowanie wolniej jedzie się na trasach dojazdowych do Krakowa, zwłaszcza od strony Skawiny, Myślenic i Wieliczki, także Rzeszowa, Sandomierza, Proszowic, Miechowa i Olkusza. Wzmożony ruch utrzymuje się na drodze krajowej nr 28, na wysokości Wadowic i Limanowej oraz na krajowej 75 przed Nowym Sączem od strony Brzeska. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest Autostrada A4 w województwie dolnośląskim na fragmencie przygranicznym w pobliżu Jędrzychowic w kierunku Drezna. A spory ruch obserwujemy też w województwie lubuskim i na A2 na wysokości Świecka w kierunku Berlina i A na autostradzie A18 w okolicy Olszyny, także w tym samym kierunku. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.